Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Kolejnego dnia festiwalu Jerzy Sztur powrócił, tym razem do salonu Empik, gdzie opowiadał o swojej najnowszej książce, również tej, która dopiero co trafiła do wydawnictwa. Wczoraj mogli Państwo wziąć udział w spotkaniu, w którym pan występował przede wszystkim w roli aktora, reżysera, scenarzysty. Dzisiaj głównie jako autor książki. Dość nietykowa rola dla aktora i reżysera teatralnego i filmowego, no, chyba że e, weźmiemy pod uwagę na przykład Krystynę Janę, którą trochę się pan ściga. Właśnie ją pan wyprzedził tak? w bitwie książek. Ale, ale tak, ja swoją najlepszą następną. No, szanowni państwo, czego nie pan? pan. Wczoraj się? ja dałem do wydawnictwa nową książeczkę. Jak to właściwie jest, że człowiek, który ma możliwość wypowiadać się artystycznie na bardzo różny sposób i poprzez różne media, w pewnym momencie sięga po kolejne, jak gdyby mu brakowało jeszcze czegoś, albo ma za dużo czasu, ale jakże Pan może mieć za dużo czasu, skoro jest Pan jednym z najbardziej wziętych aktorów teatralnych, filmowych, reżyserem i do tego jeszcze scenaristą. Dlatego ma Pan fantastyczną rodzinę, z którą przecież też Pan spędza czas. Co najmniej. Niestety. Ale no, ja bym musiał zacząć troszkę wcześniej. Aż od polonistyki? No, ja jestem z wykształcenia polonistą. Znaczy z wykształcenia. Nie, z zawodu jestem aktorem, reżyserem to właściwie samoukiem trochę, ale z wykształcenia jestem Szczepiono mi byłem w czasie studiów nie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filologii Polskiej, głęboką miłość do słowa, jak również pewną wprawę. Bo ja nie wiem, jak jest dzisiaj, ale za naszych czasów, to były lata 65-70, ja studiowałem, e, e, to co pół roku trzeba było napisać pracę, tak zwaną semestralną. No głupoty takie pisaliśmy, tam potem coraz bardziej, żeby dojść do pracy magisterskiej z umiejętnością pisania. W drugiej połowie lat 80. też nastąpił. Tak? No to czyli to, no to jest zdrowa tradycja, że, że jednak musisz coś nauczyć się pisać. Bo szkoła średnia no to tak marnie, no, ale filologia. No i stąd się wzięło, że i troszkę umiejętności. A potem się wzięła tęsknota. Jak już zacząłem uprawiać zawód aktora. brnąłem w to teatr, filmy, potem reżyseria. Zawsze, a po co to wybrałem wszystko? No żeby być bardziej wolnym. Nie mówię całkiem wolnym. Dążyć ku wolności. Gdy wybrałem te zawody, które wydawały mi się związane ze sztuką że one właśnie mnie pchają w stronę wolności. Ale z wielkimi ograniczeniami. Z wielkimi współpracy w zespołach, z grupami ludzi, z trudnością wybrania wariantu. Jak się już coś nakręciło, to już to zostało. A Aktor musi się jeszcze poddawać woli reżysera przecież. Tak, no zawsze ktoś nad tobą gdzieś był. I dopiero jak wziąłem pióro, i jakąś tę moją myśl chciałem zawrzeć w słowie, samemu, ze sobą, no to był dalszy krok ku wolności. Ja bardzo tęsknię za, za. czasem to żartuję, mówię, że pomyliłem się z powołaniem, że jednak, ale myślę ciągle, że słowo pisane ma dla mnie największą wartość. To jakoś tak być... te, te scenariusze filmowe i te filmy zrealizowane są jakimś substytutem tej tęsknoty za jednak fikcją, literaturą. Piórem nie odważyłem się jeszcze dotknąć fikcji. To zawsze znaczy są takie jakby relacje moje z życia, a w filmie już przez te scenariusze troszkę tak. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że pierwsza była sercowa choroba. Ale no jeszcze pani mówiła, skąd ja znajduję czas na to wszystko. No to jest dosyć prozaiczne. No te główne moje książki to w chorobie powstały. No to wtedy się ma dużo czasu. Więcej nagrań na www.podcaston.eu